Się w te dżinsy Twój tyłek jest w nich skandaliczny Trochę jak to fashion victim Co do rozmiarów, pomyliły ci się liczby Ten ty przed kiną cię rozbierał w myśli Ale nie musi już, bo wie, że masz stringy Patrzę i widzę, że coś ci się wylewa Się w nogawkę pary Ciekawe czy w ogóle możesz w nich siedzieć Szczerze? Ej, wolę nie wiedzieć nie musiałaś je zapinać na leżąco, no, no, leżąco. Tak no, nie no, musiałaś podskakiwać, no, żeby wciążać no, Ci wciąż, no, że, no, no, że, no, że wyglądasz z I pokażesz komuś, zmartwię cię Lepiej nie wyglądaj z domu musiałaś je zapinać na leżąco nie musiałaś podskakiwać, żeby wciągać Żeby że wyglądasz z pokażesz komuś, zmartwię cię Lepiej nie wyglądaj z domu Boom, ty jesteś na maksa glamour Biodrówki, rurki, rybaczki to krój Torebki, bale Dobrany podstrój Jesteś królową, a miasto to dwór, ale jest małe, ups, kiedy widzę twój tyłek Ta naga, pupa pozdrawia przychodniów i rynek Oprócz tego, że jest fajna Mówi, że jesteś ruchalna. Jak dla mnie to akcja za mało unikalna, ale tam idzie ziomek z płetwą na głowie Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Poza tym ma dziurawy i wytarty spodzień I chętnie się schowa pod twoim parasolem Olem, Olem, ej, ej, Pasujecie do siebie jak tu Klej, a po miesiącu przyjaciółki będą słuchać On nie chce rozmawiać, chce się tylko stukać Ja się mu nie dziwię, on da szczerze i uczciwie W końcu pierwszy zagadał do niego twój tyłek Pewnie musiałaś je zapinać na leżąco Pewnie musiałaś podstakiwać, żeby wciągnąć. Żeby wciągać, że oglądasz z i pokażesz komu zmartwieć Wciąż się uważasz, że wyglądasz z boksi i pokażesz komuś zmartwiecie. Przecie cię na Boga, nie siadaj koło mnie Nie chcę stracić oka przez guzik od spodnie Baby, ty masz kloka, nie liwajsy. Marka na pokaz tych, co źle czytają nazwy One są za małe, gdzieś o dwa rozmiary Jakbyś ubrała się w nogawkę od pary Ciekawe, czy w ogóle możesz w nich siedzieć Szczerze, ja wolę nie wiedzieć Musiałaś je zapinać na leżąco tak Nie musiałaś podskakiwać, żeby wciągać Komuś zmartwieć lepiej nie wyglądać z domu, z domu. nie musiałaś je zapinać na leżąco, na leżąco. musiałaś podskakiwać, żeby wciągnąć Uważasz, że wyglądasz z pox i pokażesz komuś Zmartwieć się, lepiej nie wyglądać z domu, z domu.